Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka Prosto z Detroit, z Polskiego Detroit Zapraszam, Łukasz Witkowski Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Nie wiem, dlaczego mój gość tak zanosi się śmiechem. Dominik, co się dzieje? Kolumbijska kawa, zakrztusiłem się. No właśnie, jesteśmy w kafe 1923, bardzo fajnym miejscu, w Hamtramck, Michigan. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, Dominik Stetsuła, Instytut Piasta. Witam Cię serdecznie. Witaj, Łukasz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o cenzusie, census 2010, Czym dokładnie jest sensus? Co, co, co znaczy to słowo? No, sensus chyba tutaj nie chcę, nie chcę jakoś e, błyszczeć, jeśli chodzi o, o, o słowo znastwo, ale no, e, chyba pochodzi od słowa centennial, czyli co 10 lat. No i sensus jest e, spisem ludności, które e, nakazuje konstytucja USA. E, jest przeprowadzane od roku 1790 bodajże, co 10 lat. No i w 2010 to jest właśnie ten rok. Po co to się robi? Po co się liczy ludność? No ja rozumiem, że to już od, od dawien dawna jest robione i w starożytnym Egipcie na pewno też to robili tylko po to, żeby podatki zbierać albo wiedzieć ile, ile osób się urodziło ilu można później do nie, wojska powołać ale jak to tutaj wygląda w, w Ameryce? Po co dokładnie znaczy, się to robi? Generalnie głównym celem przeprowadzenia spisu ludności jest to, żeby wyznaczyć potem liczbę reprezentantów w Izbie Reprezentantów danego stanu. Bo, bo ta liczba jest właśnie oparta na, na, na, na, na sensusie. E, no ale to nie jest wszystko, bo też e, wszystkie rządowe fundusze, które idą na różne programy społeczne, na drogi, na szpitale, na szkoły, na biblioteki, domy spokojnej starości, tutaj można wyliczać e, różne rzeczy. E, rocznie jest 400 miliardów dolarów takich funduszy i one są dzielone na różne stany, różne społeczności w tych stanach e, właśnie na podstawie spisu ludności. Jak to wygląda ze strony technicznej? No bo mówimy tutaj naprawdę o poważnych sprawach. Mówimy o Izbie Reprezentantów. Mówimy o tym, jak dużo pieniędzy będzie przeznaczane na, na różne projekty. Też Dystrykty wyborcze są, są, są oparte na tym. Więc no... To są naprawdę poważne sprawy. Jak technicznie jest to wykonane? Czy ktoś chodzi po domach? Czy dostajesz ankietę pocztą? Czy wchodzisz na stronę internetową? Czy... Jak, jak to dokładnie wygląda? Wygląda to tak, że a, w połowie marca generalnie ludzie powinni otrzymać a, pocztą formularz do wypełnienia. Zwykłą pocztą, nie, inaczej. Zwykłą, zwykłą pocztą. A, no ich zadaniem jest wypełnienie tego formularza i odesłanie go z powrotem, a, nie trzeba dawać żadnego znaczka, ani nic, wszystko jest prepaid. A, jeżeli dana osoba, dane, dane gospodarstwo domowe nie odeśle formularza, a, w połowie marca, dostaną kolejny formularz e, w kwietniu. E, jeżeli sensus e, biuro nie otrzyma tego formularza, wtedy na początku maja, e, bądź też czerwca, e, wyślą osobę. Ta osoba będzie, będzie e, identyfikowała się e, będzie miała ID, że jest Sensus biuro i będzie, będzie, będzie z laptopem. Wszystkie te dane, które są na tym laptopie są zakodowane, więc nawet jeżeli ktoś ukradnie tego typu sprzęt, a nie jest w stanie odtworzyć żadnych informacji. No i to jest, to jest tak jakby ostatni punkt, kiedy sensus biuro dobija się do tego danego adresu, żeby otrzymać tę informacje. Czy musisz to robić jako obywatel, czy jako mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, czy jesteś zobligowany jakimkolwiek prawem do tego, że musisz wziąć, musisz ujawniać swoje dane, jak to wygląda? Wiesz co, chyba jest to... Chyba jest to e... Nie wiem, czy jest jakaś odpowiedzialność karna za to, że nie wypełnisz... Ehm... Wiesz co, to, to trzeba sprawdzić, bo tego nie, nie jestem pewien, ale generalnie wydaje mi się, że no jest w interesie twoim i, i, i twojej społeczności, żebyś to wypełnił, więc e, e, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że nie jest to specjalnie trudne, bo w tym roku formularz jest bardzo krótki, ma tylko 10 pytań, e, biuro właśnie spisu ludności reklamuje to jako 10 pytań w 10 minut. The National Census next April will be the 23rd time this once a decade count has been conducted since 1790. Census number six in 1840 showed a maturing nation. Then there were just over 17 million residents in the United States. New York was the largest city at nearly 313,000, and Albany, New York, and Charleston, South Carolina were on the list of the 10 biggest cities. In the decade to follow, the first wagon train would leave Missouri for California. The US and Canada agreed on their long border, and Samuel Morse sent the first telegraph message. At the end of the decade, Elizabeth Blackwell received the first medical degree awarded to a woman. So, Pracownicy census biuro census nie mogą dzielić się e, informacjami, które e, zdobędą. E, no Wiadomo, że ludzie są różni i, i nawet może pracownicy e, rządowi, no bo to są jakby nie patrzeć, pracownicy rządowi, e, Zdarza się, że czasami się dzielą jakimiś tajemnicami. Co grozi takiemu pracownikowi, jeśli ujawni jakiekolwiek informacje dotyczące danej osoby? E, pięć lat więzienia e, lub... E... 250 tysięcy dolarów kary lub ob, ob, obie te kary. Generalnie chodzi o to, że to, nie, to prawo nie jest tylko, nie wchodzi w życie w wypadku, kiedy pracownik spisu ludności podzieli się tymi informacjami z osobami trzecimi, ale nawet jeżeli chciałby się nimi podzielić na przykład z policją czy, czy z immigration, bo te informacje nie mogą wedle prawa być użyte przeciwko danej osobie. Czyli jeżeli na przykład ktoś, kto mieszka w Stanach nie posiada papierów, nie jest tutaj legalnie jak najbardziej należy to wypełnić bo w sensu się chodzi o to żeby żeby, żeby po prostu policzyć, ile jest osób w Stanach w tej chwili, a nie o to, żeby potem używać tych informacji do na przykład nie wiem, deportowania danych osób. No właśnie miałam o to spytać, bo jesteśmy członkami tutaj tej Polish Community w Detroit i na pewno wiele osób przede wszystkim pytałoby o to, czy te informacje mogą być wykorzystane przeciwko nim. Także bardzo Ci dziękuję, że od razu odpowiedziałeś na to pytanie. Czy... Ja rozumiem, że 10 pytań, ale czy 10 pytań Twoim zdaniem to jest wystarczająco dużo, żeby rzeczywiście zebrać wystarczająco dużo informacji na temat populacji tutaj Stanów Zjednoczonych? Jak, jak uważasz? Bo rozumiem, że kiedyś było wcześniej więcej pytań, teraz tylko 10. Tak, tak. Znaczy osobiście, wiesz... Jeżeli celem tego wszystkiego jest, nie wiem, jakieś namalowanie pejzażu Stanów Zjednoczonych w 2010 roku, to na pewno te 10 pytań to nie jest wystarczająco dużo, żeby ten pejzaż namalować. To nie jest nawet, nie ma nawet dwóch zdań jest dużo informacji, których brakuje, na przykład my w Piasie walczyliśmy o tak zwane ancestry question bo w tej chwili na, na, na formularzu, który przyjdzie w marcu jest pytanie o rasę lecz nie ma pytanie właśnie o, o, o pochodzenie czyli jeżeli ktoś chciałby e, wpisać, podzielić się tym że, że, że ma polskie korzenie e, nie jest w stanie tego zrobić na tym spisie ludności e, a kiedyś to było? kiedyś to było, było to w 2000, w 2000 roku i wcześniej e, sensu zbiorowa właśnie tłumaczy się tym że chcieli, żeby ta, ta forma była jak najprostsza, jak najszybsza żeby jak najwięcej osób e, odesłało ją z powrotem no ale na pewno na tym stracimy bo bo, bo wiadomo, że takie informacje też są bardzo ważne dla nas jako społeczności i to nie tylko dla nas jako Polaków, ale też społeczność latynowska e, i, i inne społeczności też na tym e, potrzebowały tych danych do, do, do wielu różnych rzeczy. E, w tej chwili. E, co roku prowadzony jest American Community Survey. Formularze pocztą dostaje bardzo mała ilość ludzi, no ale na, na tej podstawie też mamy informacje, właśnie tam, tam zawarte jest pytanie Ancestry Question, czyli tam możemy podzielić się tym, że, że jesteśmy, jesteśmy Polakami, no ale statystycznie rzecz biorąc, tamte informacje są dużo mniej wiarygodne, nie? matematycznie jeżeli w porównaniu z tymi ze, ze spisu ludności. No bo Wiadomo, może grupa jest reprezentatywna, ale, ale nie aż tak, jak, jak, jak, jak byśmy sobie tego wszyscy życzyli. E, czyli rozumiem, że e, pytania ludzie będą tutaj odpowiadać e, w połowie roku, e, tak jak powiedziałaś, jest ostatnia wizyta, e, czy ostatni kontakt z Census Bureau. E, później co się będzie działo? Czy te badania, czy te e, informacje będą publicznie dostępne? I jeśli tak, to kiedy? 31 grudnia Informacji dostanie prezydent Obama wtedy jeszcze zostały przetworzone i bodajże do maja 2011 roku już na stronie sensus.gov będą dostępne wszystkie te informacje. Więc tak jak to jest ze spisem ludności, wszystkie te informacje są dostępne dla wszystkich po upływie czasu, bo wiadomo, muszą, muszą te wszystkie dane zorganizować, uprościć, no, żeby, żeby w jakiś sposób stały się one użytkowe, no bo Wiadomo, że nie każdy z nas operuje jakimiś programami statystycznymi, SPSS i tego te typu sprawy, więc, więc starają się, żeby one w ogóle były generalnie przystępne, żeby ludzie po prostu mieli jakieś korzyści z tego. Rozumiem, że to będą oczywiście wyniki tego spisu ludności, a nie poszczególne kto co powiedział, kto tak, dał tak, jaką... Tak. Oczywiście, oczywiście. Czy imię i nazwisko swoje umieszczasz w formularzu? W formularzu to tak, ale te dane stają się publiczne, bodajże po 80 latach e, e, wiele ludzi szukających swoje korzenie na przykład e, w tej chwili e, szukają z danych. przodków, korzysta właśnie z tych danych i no, e, ma to różne zastosowania to jest jedno z nich e, więc, ten, e, więc to jest to, jest to e, ale jeżeli jest, jest też... Census Bureau e, mówi nam, że jeżeli jest jakaś społeczność, gdzie liczba danych jest bardzo mała, e, nawet wtedy nie są one upubliczniane, bo wtedy jakoś można dojść, o kto to powie, Kim to jest, więc... Więc, więc na tym to wszystko polega. Oczywiście wszystkie materiały w języku polskim Census biuro są dostępne u nich na stronie, ale znajdziecie też linki na polskidetroit.com Tam między innymi też będzie przetłumaczony formularz na język polski. Będziecie mogli się zapoznać z tymi pytaniami, wszystkimi pytaniami, które znajdują się w formularzu. Ale może Dominik powiedz kilka przykładowych pytań. Powiedziałeś 10 pytań. Jak to dokładnie? Co to, o co tam jest dokładnie dany człowiek pytany. Imię nazwisko, Imię, nazwisko? Rozumiem. Data urodzenia, płeć, wiek, wykształcenie, dochód, ile osób, dane, ile osób mieszka w danym domu, czy dom jest wypożyczany, czy dana osoba jest właścicielem. Generalnie no to, to prawie wszystko. Czyli podstawowe informacje, no jedyne co, no to może coś tam e, strażnicy prywatności mogą się przyczepić do, e, do dochodu. Dlaczego akurat jest o dochód, to pytanie. No ale z drugiej strony, no, e, to też na pewno będzie potrzebne do, do opracowywania tych danych. E, Dominik, e, Instytut Piasta e, bardzo aktywnie promuje e, tegoroczny spis ludności. Co dokładnie, co dokładnie robicie tutaj w Polsce? No chciałem zaznaczyć już po raz kolejny chyba, że, że jesteśmy jedynym e, oficjalnym census information center e, nie tylko w Michigan, ale w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o, o, o grupy polonijne. No i współpracujemy właśnie ze spisem ludności, promujemy, promujemy spis ludności. Kilka tygodni temu gościliśmy w Youngstown w Ohio. Rozmawialiśmy właśnie, edukowaliśmy tamtejszą Polonię właśnie o spisie ludności. Profesor Radziłowski niedawno rozmawiał z, z prezesem Rady Miejskiej w miasta Dearborn e, i w tej chwili, właśnie na Public Access Channel w Dearborn, ludzie mogą się dowiedzieć wielu rzeczy o, o, o spisie ludności. No i e, ostatnio, też e, spis ludności zaznaczył w Census Biuro Opublikowało na swojej stronie internetowej e, krótkie wideo, właśnie rozmowę z profesorem Radziłowskim e, właśnie o, o, o, o spisie ludności, dlaczego jest ważny, dlaczego ludzie powinni to odesłać. Więc zapraszam wszystkich słuchaczy na stronę. E, Łukasz na pewno zamieści linka. Oczywiście, Dominik, bardzo dziękuję, że poświęciłeś mi trochę czasu. E, no i pozostaje nam chyba tylko zachęcić wszystkich, bez względu na e, status imigracyjny, do tego, żeby e, nie bali się i żeby. E, wypełnili formularze, czy przy, przy, przyjęli e, urzędnika, który, który przyjdzie zadać e, kilka pytań. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, okay.